młodzi rolnicy i to w Wielkopolsce i na Kujawach i na Wschodzie są zainteresowani właśnie rozwojem tej produkcji, jeżeli chodzi o czodę. Ja wiem, że tutaj może branża y, przemysłu maszyn, ciągników trochę stracić, bo wiemy, że firmy czekają na ten obrót, ale no, trzeba sobie postawić jakieś cele, generalnie tego sprzętu ciągników w gospodarstwach jest stosunkowo dużo, także to jest uważam kierunek, rolnicy tak uważają, że on jest bardzo taki prawidłowy. To samo myślimy, jak wzmocnić produkcję mleka, kiedy znikną kwoty w roku 2015, tak, no trzeba zadbać, bo konkurencja się zwiększy tutaj, także Uważamy, że to działanie będzie prawidłowe i to jest wniosek rolników też organizacji rolniczych, to jest wynik konsultacji organizacji, które no, te konsultacje trwają przez całe lata. I jeszcze jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o maszyny rolnicze, to przewidujemy działanie zakup na takie grupowe użytkowanie sprzętu na usługi, przecież wiemy, że ten sprzęt często nie jest wykorzystany dużej mocy, tak jak on powinien być, czyli tutaj też ta ekonomia, tu jeszcze Pani Minister Szalczyk do tego coś dopowie, bo jak te konsultacje wyglądają, ale jeszcze zwrócę uwagę na właśnie obrót ziemią, tak? Temat bardzo kontrowersyjny. Przecież Państwo wiecie, że ja się tym tematem zajmuję od ponad 20 lat i proszę zwrócić uwagę, ja uważam, że popełniono za dużo błędów w obrocie ziemi, ale decyzje były zawsze w Parlamencie. Natomiast ustawa z września 2011 roku, zmiana ustawy, ona dała szansę na większe preferencje dla gospodarstw rodzinnych na powiększanie, bo zwróciliśmy większą uwagę na przetargi ograniczone, tak? i jak jeszcze w roku 2011, przed tą wejściem w życie tej ustawy przetargów ograniczonych, gdzie rolnicy mają zdecydowanie większą możliwość zakupu gruntów na powiększanie tych gospodar średnich mniejszych, 700 przetargów było rocznie, to w roku 2012 było tych przetargów około 4,5 tysiąca, Panie Prezesie, tak patrzę, jak, jak jest inaczej, to proszę zaprzeczyć i w roku 2013 było podobnie. Wskutek tych działań około uważam 6-7 tysięcy więcej gospodarstw powiększyło te gospodarstwa, te mniejsze gospodarstwa, a przede wszystkim to yy, 11 stycznia ubiegłego roku na podstawie słusznych wniosków rolników z całej Polski podpisaliśmy porozumienie 12 punktów bez żadnych rozbieżności i po raz pierwszy daliśmy możliwość Izbom Rolniczym realnego wpływu na kontrolę, gdzie ta ziemia przepływa i Izby Rolnicze to realizują. Ja się zgadzam, że Izby Rolnicze powinny takie uprawnienia otrzymać wcześniej, że to funkcjonuje, to nigdy jeszcze gospodarstwa te rodzinne nie zakupiły tyle gruntów w zachodniopomorskim, ile w ostatnich latach, tak? I że ten system funkcjonuje, to świadczy to, że około 70 przetargów zostało odwołanych, skoro takie są uprawnienia Izb Rolniczych, jak zastrzeżenie wniosą takie uzasadnione, że ta ziemia może przepłynąć do osób, które się rolnictwem nie zajmują, to te przetargi zostały wstrzymane. Nawet sprawdzenie było, czy oni otrzymują płatności, czy gospodarują. Tu wiele jeszcze mają do zrobienia samorządy gminne, wójtowie, burmistrzowie, którzy wystawiają dokumenty, ale ten proces został zdecydowanie usprawniony na podstawie tej ustawy z 2011 roku i tego rozporządzenia z 18 stycznia 2013 roku. I to jest ocena rolników. Poprzedni Dyrektor, Pan Malicki z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie, przecież on powiedział publicznie, że w tym województwie najbardziej narożonym na te procedery w roku 2013 nie było jednego przypadku wykupienia gruntów przez słupy, to jest jego oświadczenie. I zgadzają się z tym Izba Rolnicza, Zachodniopomorska Izba Rolnicza, zgadzają się z tym kółka rolnicze, no są organizacje, które twierdzą, że jest inaczej, takie mają prawo, Natomiast y, około 50 tysięcy hektarów w ten sposób dotarło do rolników. Jeżeli chodzi o ogłoszenie przetargów, to zapewniam panią redaktor, że rolnicy w tym terenie, oprócz gazet, które są, teraz jak oni mają kontrolę, wiedzą wszyscy, jaki jest przetarg, bo rolnicy uczestniczą w podziale tych gruntów na poszczególne działki, kontrolują to. Rolnicy wiedzą, że jest taki przetarg, jakich dotyczy ich gruntów i oni w tym uczestniczą i mają społeczną kontrolę nad tym, co się dzieje, co nie oznacza, że ten proces jest idealny, ale też przygotowujemy rozwiązania co do ochrony naszych gruntów rolnych po roku 2016, 6 lutego spotykamy się z wszystkimi przedstawicielami Kopa-Kodzeka, czyli Izby Rolnicze, wszystkie organizacje rolnicze, gdzie przedstawimy propozycję ochrony naszych gruntów po roku 2016. Tak, potrzeba nasze grunty zabezpieczyć. I jest zgoda wszystkich organizacji rolniczych co do współpracy naszej, co do szukania rozwiązań ochrony naszych gruntów po roku 2016. Tak? I teraz poproszę Panią Wiceminister dr Zofię Szalczyk, jeżeli chodzi o tą modernizację gospodarstw, zasadność, jak to wygląda w konsultacjach.